Cześć moi drodzy, co u was słychać? Witam wszystkich bardzo serdecznie Witam w nowym roku, życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku Spełnienia marzeń, dużo zdrowia, pomyślności, miłości Jednym słowem, wszystkiego najlepszego I zapraszam na dzisiejszą audycję po polsku Dziś chcę opowiedzieć o celach. Myślę, że to dobra okazja, bo na początku roku. Wielu z nas stawia przed sobą różne cele. Cele yy, są to cele, które chcemy osiągnąć w różnych dziedzinach życia. Na przykład cele zdrowotne, albo materialne, albo cele związane z naszymi bliskimi jednak zanim zacznę mówić o celach chciałbym podziękować za listy od was, za miłe słowa życzenia które otrzymuję i za wasze nagrania najpierw chcę przeczytać list który dostałem z dalekiej Brazylii napisał do mnie mój imiennik Pedro, czyli po polsku Piotr Dziękuję Piotrze, że zgodziłeś się Abym podzielił się Twoją historią Ze słuchaczami Wydaje mi się bardzo Bardzo ciekawa Posłuchajcie, co napisał Pedro Cześć Piotr, jak się masz? Ja mam na imię Pedro To jest tak jak Piotr Ale po portugalsku Mam 17 lat, urodziłem się w Brazylii i tutaj mieszkam. Mój ojciec jest polskiego pochodzenia, więc mówi po polsku zupełnie płynnie. Ja zwykle go słuchałem, gdy mówił po polsku ze swoim bratem, który mieszka w Stanach Zjednoczonych. Albo z niektórymi z jego przyjaciół, którzy mieszkają albo w Polsce, albo poza Brazylię. Okazało się, że mniej więcej rok temu zacząłem rzeczywiście zwracać uwagę na to, co on mówił I wraz z tym zauważyłem, że bardzo zainteresowałem się nauką języków Do tej pory uczyłem się tylko angielskiego Na początku oczywiście nic nie rozumiałem z tego, co słyszałem ale bardzo mi się podobało brzmienie języka polskiego Myślę, że właśnie dlatego, że jest tak inny od portugalskiego Że brzmi i jest napisany zupełnie inaczej od mojego języka Dlatego miałem tak dużo ochoty do nauki polskiego Jednak jak zacząłem naukę polskiego mało się uczyłem Bo szkoła zajmowała mi dużo czasu Dopiero jak byłem na wakacjach, miałem więcej czasu i wtedy o wiele więcej się uczyłem. Od tego czasu czuję, że zrobiłem duży postęp. Okazało się, że po jakimś czasie zauważyłem, że nie tylko nauka polskiego była tym, co najbardziej lubiłem robić, ale chciałem też coraz więcej poznać Polskę, jej ludzi, kulturę, tradycje. To wszystko co się z tym wiąże Na początku mojej nauki uczyłem się z książek, które dostałem od znajomych Te książki bardzo mi pomogły Cała moja podstawowa wiedza o języku polskim pochodzi z tych książek Gdy je skończyłem zacząłem używać innych, już dla średnio zaawansowanych I były one o wiele trudniejsze dla mnie Właśnie w tym czasie odkryłem Twoją stronę na Facebooku i muszę Ci powiedzieć, że wtedy zrobiłem wielki postęp. Pamiętam dokładnie jak zacząłem słuchać tego pierwszego podcastu. Było to na temat czasu i jak go wykorzystać jak najlepiej. Wtedy bardzo mało rozumiałem, ale z biegiem czasu zacząłem słuchać i czytać Twoje podcasty coraz Więcej. Też zacząłem często oglądać Twoje filmiki i czytać Twoją tablicę. Po paru miesiącach już bardzo dobrze mogłem to zrozumieć i to spowodowało we mnie wielką radość. Napisałem to wszystko, żebyś wiedział mniej więcej, jak wyglądała moja nauka języka polskiego, ale główny powód napisania tego e-maila jest taki, że chciałem Ci Ogromnie podziękować za to, co robisz dla nas, którzy uczymy się polskiego. Twoje materiały nie tylko są bardzo przydatne do własnej nauki, ale też są bardzo interesujące. Z twoimi podcastami i innymi materiałami dużo nauczyłem się o Polsce i o rzeczach, które bardzo są przydatne w życiu. To, co robisz jest niesamowite. Rzeczywiście coś jedynego. Myślę, że tymi słowami nie potrafię Ci podziękować tak bardzo, jak na to zasługujesz. Dziękuję bardzo. Myślę, że to wszystko, co miałem do powiedzenia. Na razie. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa. Piotr. Dziękuję bardzo Piotrze za przemiły list i za ciekawą opowieść o sobie. Myślę, że jest wiele osób, które mają polskich rodziców albo dziadków i są ciekawi języka polskiego. Bardzo chcą móc rozmawiać ze swoją rodziną w Polsce właśnie po polsku. To wspaniała motywacja do nauki. Coś, co powoduje, że język polski jest związany z konkretnymi osobami, z konkretnymi sytuacjami, jest czymś więcej niż tylko nowym językiem. Pedro, bardzo się cieszę, że napisałeś do mnie. Dziękuję Ci bardzo. A teraz chciałbym, abyśmy razem wysłuchali nagrania, które dostałem od Basa z Holandii. Posłuchajcie. Cześć, Piotr. Tu Bas. Jestem Holendrem. Mieszkam blisko polskiej granicy w Niemczech. Święta Bożego Narodzenia są dobrą okaz okazją, aby Ci podziękować za Twoje podcasty. Mój prezent dla Ciebie to moja historia z językiem polskim. Ta historia zaczyna się już w 1993 roku. Wtedy byłem studentem w Holandii studiowałem biologię i byłem bardzo ciekawy też nowych krajów we Wschodzie na przykład Polski o Polsce wtedy jeszcze w ogóle nic nie znałem ale miałem możliwość robić staż w innym kraju więc, więc zapytałem, czy uniwersytet miał kontakty też w Polsce Miał ona, on miał kontakty w Skierniewicach i dlatego byłem potem pół roku w Skierniewicach byłem ten staż oczywiście w Skierniewicach mało ludzi mówi po angielsku więc ja musiałem uczyć się po polsku miałem kurs pisemny wtedy dużo uczyłem się ale dopiero mówiłem po polsku na końcu i w skraniewicach musiałem mówić po angielsku trochę. Później, rok później, miałem możliwość jeszcze raz jechać do Polski. E, robiłem jeszcze staż dla wykształcenia nauczycielskiego. Chciałem zostać nauczycielem biologii. I na uniwersytecie we Wrocławiu mogłem robić wywiady z innymi ludźmi. Też gdzie indziej w Polsce z dyrektorami szkół. I to już mogłem robić wtedy. Później jeszcze raz byłem jeden miesiąc w Polsce i ciągle lepiej mogłem już mówić ale niestety potem długo w ogóle nie miałem kontakt z Polską w, w internet wtedy jeszcze nie miałem i kurs, kursy polskiego w Holandii też nie znalazłem wtedy dlatego dopiero dużo lat później dalej mogłem uczyć się po polsku to był już w 2008 roku wtedy przeprowadziliśmy się do Niemiec i tu blisko polskiej granicy oczywiście mieli kursy polskiego na Uniwersytecie Ludowym. Uczyłem się, ale już szybko kursy na moim poziomie nie mieli, niestety. W początku tego roku e, mówiłem z ludźmi e, Uniwersytet, Uniwersytetu e, Ludowym i oni zaproponowali, e, żeby ja e, prowadził e, sam kursy polskiego na podstawowym poziomie. Ja po, po, powiedziałem, że tak, nie, ale e, jeszcze nie wiedziałem jak dokładnie robić. Słyszałem od kolegę z Turunia, że on uczył się po angielsku w inny sposób, że po prostu dużo słyszał angielskie podcasty. I słyszałem też, że bardzo szybko robił postępy. Dlatego szukałem w internecie, czy istnieje taki kurs dla języka polskiego, też i oczywiście znalazłem realpolish.pl. I w ten sposób teraz e, robię mój kurs e, polskiego i też moje e, e, e, e, ludzie w kursie szybko robią postępy też i są bardzo zadowoleni. Nawet chcemy w następnym semestrze dalej się w ten sposób e, język polski i będziemy oczywiście kupić ten kurs e, e, tu historiek też. Dziękujemy bardzo za podcasty. Teraz po prostu życzę dobre dni wątecznie i wszystkiego najlepszego dla, nowym, dla nowego roku. Cześć, papa. Pa. Dziękuję bardzo. Super, wspaniale mówisz po polsku, bas. To niesamowite, że chcesz uczyć innych. Polskiego. Bardzo się cieszę, że korzystasz z metody naturalnej, a nie koncentrujesz się na przekazywaniu gramatyki, różnych reguł i zasad. To może być czasami potrzebne, ale nic nie zastąpi słuchania języka polskiego. Pozdrawiam wszystkich uczniów BASA bardzo serdecznie. Oczywiście życzę Wam jak najszybszych postępów i wielkiej przyjemności z nauki polskiego. Jeszcze raz dziękuję Tobie, Bas, za nagranie, za bardzo ciekawą historię, inspirującą historię. Kto wie? Może ktoś inny, kto teraz słucha podcastu, odnajdzie w tym inspirację dla siebie i zostanie nauczycielem polskiego. Kto wie? Moi drodzy, to nie było ostatnie nagranie, które chciałem wam dziś przedstawić. Kolejne nagranie dostałem, dostałem od Kamili. Witam, Piotr. To ja, Kamila. Mam 16 lat. Jestem ewentualnie najmłodszą twoją słuchaczką. Mieszkam w Ukrainie, właśnie w centrum nad rzeką Dnipro. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o sobie troszeczkę, Dlaczego uczysz języka polskiego i jak nauczyłam się temu? A nauczyłam się temu, jak teraz pamiętam, to było 2 października w zeszłym roku. Przyjechała moja pierwsza nauczycielka, teraz mam trzeciego nauczyciela z języka polskiego. 2 października przyjechała moja pierwsza nauczycielka, pani Natalia z Charkowa. Naprawdę już nieco ponad rok minął, jak uczyć języka polskiego, lecz mówić, zaczęłam dopiero pół roku temu, kiedy znalazłam pana podcastów. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Jestem bardzo radosna z tego, że mogę ich słuchać, Tu pana nagrań. Dlatego dziękuję bardzo za to, co robi pan. To... Uważam, że to świetny pomysł pomagać wielu ludziom nauczyć języka Po wysłuchaniu jednego odcinku, jednego podcastu zdarzył się jakiś cud i w taki sposób zaczęłam mówić. Myślałam, że nie będę nic zrozumieć w ciągu, kiedy, w czasie, kiedy słuchałam, ale wszystko zrozumiałam, co pan powiedział. I Wtedy zaczęłam sobie mówić. Dlatego zdecydowałam, że mówić sobie to już dobrze, ale lepiej byłoby, jeśli by nauczyłam się komunikować z kimś. I żeby to urzeczywistnić, poznałam przez internet różnych ludzi z polskim i w taki sposób znalazłam polskich znajomych i nauczyłam się troszeczkę lepiej mówić niż rok temu, taki sposób zaczęłam mówić. Także mi bardzo pomogło oglądanie różnych bajek, ryskówek, filmików i co często oglądałem w Polsce różnych typowych programów, wiadomości, oglądałam o, oczywiście w języku polskim, to mi pomogło bardzo. Innym powodem, dlaczego uczę się języka polskiego, jest moje wielkie takie marzenie. Chcę bardzo udać się na studię do Polski. Dzięki moim podróżom dwa lata temu spędziłam czas w Krakowie i właśnie dowiedziałam się, że polskie absolwencie otrzymują specjalny dyplom, który jest rozpoznawany na całym świecie. I dlatego zdecydowałam, że to świetny pomysł, żeby udać na studia do Polskie. I co jest najważniejsze, on, polskie studenci mogą podróżować w Unii Europejskiej, na terytorium Unii Europejskiej. Dla mnie to wielki plus, po prostu uwielbiam odwiedzić nowe miasto. Dla mnie to naprawdę wielki plus i na tym nie zależy mówić zaczęłam jak mówiłam już pół roku temu po prostu zrozumiałam, że trzeba myśleć w tym języku w którym mówisz i będzie wszystko dobrze i co jest najważniejsze nie wolno przestawać to robić trzeba ciągle komunikować z kimś, ciągle mówić to najważniejsze mm. A, prawie zapomniałam. W tym lecie w czerwcu spotkałam polskich kobiet na terytorium Ukrainy, właśnie, gdy byłam w Karpatach, na zachodzie w moim kraju. Spotkałam polskich kobiet. Pamiętam, że usłyszałam, jak mówią one, i zdecydowałam, że to możliwe, możliwe jest polski. Zapytałam u nich, czy, jesteście, czy pan, panie są z Polski. Odpowiedzieli mi, że tak, właśnie byłeś z Lublina. Wtedy my pomówiłeś troszeczkę, pewnie o mnie pamiętam, a po, po, mówiłam im, jak nauczyłam się języka polskiego, gdzie, dlaczego. Troszeczkę pomówiłeś Byłam bardzo zadowolona z tego powodu, bo to był mój pierwszy raz, kiedy spotkałam polskich kobiet, które mieszkały w Lublinie. Zdaje mi się, że to wszystko na dziś. Chcę pozdrawić wszystkich z Nowym Rokiem, z Nowym Rokiem. Życzę wszystkim szczęścia, zdrowia, pomyślności, miłości i wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo za życzenia od Kamili. Świetne nagranie i świetna historia. Zauważcie, jak uczyła się Kamila, jak pokonywała kolejne etapy. Najpierw słuchanie, dużo słuchania, a potem, jak sama mówiła, zdarzył się cud. Zaczęła mówić To nie był cud Właśnie tak nasz mózg uczy się nowego języka Tak uczą się dzieci I tak samo uczymy się my, dorośli Zapewniam was, że jeśli słuchacie bardzo dużo Codziennie, to w końcu przychodzi taki dzień Że czujecie wielką chęć mówienia Zaczynacie mówić do siebie to świetny moment, żeby znaleźć kogoś, z kim możecie mówić po polsku. I tak właśnie zrobiła Kamila. I później przełamywanie swojej strefy komfortu. Myślę, że nie było łatwo podejść do nieznajomych kobiet z Polski i zacząć rozmawiać z nimi. Jednak Kamila to zrobiła. Myślę, że to doświadczenie pozwala jej czuć się o wiele pewniej Prawda Kamila? I w końcu Kamila przysyła swoje Nagranie do mnie Teraz wszyscy możemy usłyszeć Jak pięknie Mówi po polsku Brawo Kamila, doskonała robota Tak trzymaj, jestem pewien Że spełnią się Twoje marzenia I będziesz studentką na jednej z polskich Uczelni Tego Ci życzę z całego serca Życzę Ci dobrnięcia do swojego celu Jeszcze raz Dziękuję wszystkim za listy Za nagrania Zawsze z wielką przyjemnością je czytam I słucham Waszych nagrań Wielkie dzięki Moi drodzy Zaczynamy nowy rok A to zawsze jest moment Gdy stawiamy przed sobą różne cele Myślimy o tym co chcemy osiągnąć w nowym roku Często słyszymy od różnych ludzi Od psychologów Że tak powiem różnych guru Że warto zapisywać sobie na kartce W notatniku, kalendarzu, gdziekolwiek Że warto zapisywać sobie nasze cele O których myślimy Zgadzacie się z tym? Jak myślicie? Czy zapisywania sobie na kartce tego, co chcemy osiągnąć ma sens? Większość z Was na pewno odpowie, że tak, że to ma sens. Jednak gdy zapytam, jak wielu z Was zapisało swoje cele na ten rok, wtedy jestem pewien, że nie będzie nas aż tak wielu, tylko pewna część z nas to robi. Dlaczego tak jest? Większość z nas czuje, że warto zapisać swoje cele. Co ciekawe, wiele badań potwierdza to. Wiele badań mówi o tym, że ludzie, którzy zapisują swoje cele, osiągają znacznie więcej od tych, którzy tego nie robią. Większość z nas wie, że to jest dobre, ale większość z nas tego nie robi. Ciekawa sprawa. Jednak jeśli... Zastanowimy się głębiej To wszystko staje się dość jasne Wiemy o wielu rzeczach, które są dla nas dobre A jednak niewiele z tego wprowadzamy w życie Nie podejmujemy działań Po prostu wiemy, że coś jest dobre Ale nie robimy tego Wiemy, że będziemy zdrowsi Będziemy mieć więcej energii Jeśli będziemy uprawiać sport i będziemy jeść zdrowe rzeczy? Wiemy, że będziemy mieli lepsze stosunki z naszymi dziećmi, jeśli będziemy spędzać z nimi więcej czasu. Jednak po prostu nie robimy tego. Tak samo jest z naszymi celami. Wiemy, że dobrze jest je sobie zapisać, ale nie robimy tego. <śmiech> Dlatego dziś chciałbym opowiedzieć właśnie o ustalaniu swoich Celów. Słuchałem podcastów na ten temat, czytałem trochę i mam kilka myśli związanych z tym tematem. Myśli, mm, którymi chciałbym się z wami podzielić. Myślę, że tak jak ja, jesteście podekscytowani nowymi celami, nowymi marzeniami, Czujecie, że przed nami są wielkie możliwości, możemy wiele, wiele osiągnąć. Nasze listy z celami są bardzo długie. Chcemy przeczytać tę książkę, tamtą książkę, pojechać tu, pojechać tam, nauczyć się nowego języka, rozkręcić firmę i tak dalej, i tak dalej. Ta lista może nie mieć końca. Jeśli... Jednak chcecie osiągnąć swoje cele, jeśli naprawdę chcecie, żeby to się udało. Ta lista nie może być zbyt długa. Myślę, że 7, 8, może 10 rzeczy, które chcemy osiągnąć, jest akurat, jest wystarczająco. Jeśli ta lista będzie zbyt długa, wtedy bardzo trudno skupić się nam na tym wszystkim... Nie wiemy od czego zacząć Wszystko zaczyna nas przerastać Zaczynamy bać się, że to nam się nie uda Może nawet na początku mamy energię Żeby podążać za naszymi celami Żeby robić coś w ich kierunku Ale po pewnym czasie ta energia wypala się I czujemy, że ponieśliśmy porażkę O wiele lepiej jest ustalić sobie mniej celów Ustalić sobie kilka rzeczy, które chcemy osiągnąć i zacząć robić coś w ich kierunku. Pamiętajcie, że samo ustalenie celów to jeszcze nic. Teraz trzeba rozpocząć jakieś działanie, trzeba coś robić. Gdy osiągniemy nasz cel, wtedy możemy dodać do naszej listy kolejny cel. Ale tak jak mówię, dobrze jest koncentrować się tylko na kilku rzeczach jednocześnie. Zatem pierwsza zasada, je, jaką chcę Wam przedstawić, jest ograniczenie się tylko do kilku celi jednocześnie. W każdej dziedzinie, w dziedzinie życia jeden cel. Jeden cel w naszym życiu zawodowym, jeden w naszych związkach, Jeden dotyczący zdrowia? Wtedy jesteśmy w stanie podążać za swoimi celami. Podążać za czymś to znaczy iść za czymś, ok? Myśliwy podąża za zwierzyną. Tak samo my podążamy za swoimi celami. Cele to zwierzyna, którą chcemy upolować. I kolejna rada, którą znalazłem i która dotyczy... Ustalenia celów Jest taka Że trzeba ustalać Cele mądrze Ale co to znaczy ustalać Cele mądrze Mądrze ustalony cel To taki, który Jest jasno określony Taki, który jest Konkretny Mówimy Na przykład jeśli powiem Chcę napisać książkę Czy to jest konkretny cel? Nie, to nie jest cel. Można powiedzieć, że to są nasze aspiracje. Jeśli to ma być cel, to musimy określić jasno, jaką książkę chcesz napisać, jaki jest jej tytuł, o czym ona jest. Jasne? Rozumiecie, o co mi chodzi? Ważną sprawą przy ustalaniu celu jest to, czy możemy zmierzyć nasz cel. Czyli to co chcemy osiągnąć Skąd będziemy wiedzieć o tym Czy osiągnęliśmy nasz cel Zatem jeśli naszym celem jest schudnąć To nie możemy po prostu napisać Na naszej liście chcę schudnąć Musisz napisać Chcę schudnąć 5 kg do 5 marca Trzeba być konkretnym Żeby wiedzieć czy nasz cel jest osiągnięty czy nie czy możemy już z naszej listy skreślić ten cel, czy nie? Zatem musimy wiedzieć, jak zmierzyć to, czy robimy postęp, czy zbliżamy się do naszego celu. Następną ważną cechą dobrego celu jest ustalić go tak, żeby to było, to co mamy zrobić, było oczywiste. Na przykład, jeśli powiemy tak... Chcę słuchać więcej podcastów po polsku. Czy to jest dobrze określony cel? Nie, lepiej określić to tak. Chcę wysłuchać dwóch podcastów po polsku w każdym tygodniu. Teraz jest jasne i oczywiste, co chcesz zrobić. Konkretnie i prosto. Będę chodzić na siłownię trzy razy w tygodniu. Codziennie przeczytam 20 stron książki. Będę spędzał z dzieckiem godzinę każdego dnia. OK? Jasne, prawda? W końcu musimy być realistyczni w ustalaniu naszych celów. Jednak uważajcie, nie mówię, że cele muszą być łatwe, że mają być łatwe. Powinniśmy wychodzić ze strefy komfortu, ale nie możemy kompletnie Myśleć o fikcji O złudzeniach Każdy z nas wie co jest iluzją Fikcją A co jest celem Który realnie Możemy osiągnąć Jeszcze raz mówię Cel nie musi być łatwy Nie powinien taki być Ale nie może Też być Nie może też być nieosiągalny Dalej, co jest ważne w ustalaniu celu. Ważny jest czas. Czas, w jakim chcemy osiągnąć nasz cel. Jeśli nie określimy czasu, to zamiast myśleniu o celu, myślimy o naszych chęciach, o naszych aspiracjach, a nie o konkretnym celu. Jeśli określamy sobie konkretny dzień, w którym nasz cel chcemy osiągnąć, Wtedy to prowokuje nas do podjęcia działania Powoduje, że chcemy, że czujemy pewną presję I to jest bardzo dobre Jeśli powiemy, że chcemy schudnąć 5 kg, To nie wiemy, czy to ma być za rok, za 3 lata, za 10 lat Kiedy? Kiedy ma być ten dzień, że będziesz chudszy o 5 kg? I kolejny przykład, jeśli chcesz przeczytać książkę, konkretną książkę, zobacz ile ma stron, określ ile stron przeczytasz codziennie i określ ko konkretny dzień, w którym skończysz czytać książkę. To, to jest dobrze ustalony cel. Wreszcie nasz cel powinien nas, jak to po polsku mówimy, Powinien nas jarać. Musimy czuć, że chcemy to zrobić. Że to nas podnieca, że to nas jara, że to jest ekscytujące. Jeśli twój cel jest taki, że nie możesz doczekać się, kiedy go zrealizujesz, to znaczy, że to jest dobry cel. Tylko ty wiesz, co to jest. To nie może być coś co myślisz, że inni będą chcieli, żebyś zrobił. To powinno być coś, co ty chcesz zrobić. I to prawie wszystko, co chciałem powiedzieć na temat ustalania celów. Pamiętajcie jednak, żeby zapisać swoje cele na kartce. To bardzo ważne. Sam akt zapisania na kartce to jakby pierwszy krok w kierunku Naszego celu. Nawet jeśli nie wiesz, jak osiągnąć swój cel, zapisz go. To dopiero początek drogi. Jednak już pierwszy krok zrobiłeś. Jeśli tylko myślisz o swoich celach, wtedy myśli przychodzą i odchodzą. Jeśli twój cel nie jest wart nawet zapisania, to jaki jest sens, jego osiągnięcia. Były takie badania, które mówią, że przez samo zapisanie swojego celu, przez sam akt zapisania, podnosisz prawdopodobieństwo, że osiągniesz cel o 40%. Dlaczego więc nie zapisać swoich celów? <grym> Zapisujcie je. Gdy macie już je zapisane, wtedy sprawdzajcie, czy osiągnęliście swoje cele. Róbcie to często. Jeśli ustalicie cele, zapiszecie je i nigdy nawet nie spojrzycie na kartkę, wtedy istnieje wielka szansa na to, że nigdy nie osiągniecie swoich celów. Jeśli nie patrzycie na swoją listę, to szybko zapomnicie, jak ważne są dla Was Wasze cele. Szybko stracicie koncentrację i przestaniecie dążyć do celu. Powieś swoją listę celów w widocznym miejscu i często czytaj to, co napisałeś. To niezwykle ważne. To trzyma nas przy działaniu. Gdy czytamy naszą listę, to zastanawiamy się, co mogę dziś zrobić, aby być bliżej celu. A przyszła mi do głowy jeszcze jedna myśl. Być może znacie takie osoby, które bardzo lubią opowiadać o swoich celach. Często opowiadają o tym, co zrobią w przyszłości, planują wszystko, mówią o tym. Jednak nic takiego się nie dzieje. To bardzo ciekawe. Jeśli będziecie opowiadać komuś o swoich celach, to róbcie to ostrożnie. Ostrożnie. Jeśli opowiadamy o naszych celach, dużo o nich mówimy, myślimy, to nasz mózg odbiera to jako przyjemność. Odbiera to tak, jakbyśmy faktycznie, rzeczywiście już osiągnęli nasz cel. Dlatego trzeba uważać na to. Nie mówię, że nie wolno dzielić się swoimi celami. Myślę, że to dobry pomysł opowiedzieć swoim bliskim, do czego dążymy. Często otrzymujemy dużo wsparcia, ale trzeba być przy tym ostrożnym, żeby samo opowiadanie o celach nie zastąpiło nam ich osiągania. Ktoś może zapytać, ale po co mam określać jakoś cele, po co to robić? Wiele, wielu ludzi tego nie robi, ale według mnie to tak jakby płynąć łódką i nie sterować nią. Można tak robić, ale nie spodziewajmy się, że dopłyniemy do miejsca, do którego chcemy. Dotyczy to wszystkich aspektów naszego życia. Zdrowia, relacji z bliskimi Pieniędzy, pracy Jeśli nie wiemy jaki jest nasz cel Nie określimy go To nie możemy się dziwić Że jesteśmy w jakimś przypadkowym miejscu Poza tym Gdy osiągamy nasze cele Wtedy czujemy dużą radość Wtedy jesteśmy zadowoleni z siebie a to uczucie pozwala nam wierzyć w siebie, wierzyć w nasze możliwości. To pcha nas do przodu. Dlatego polecam wam ustalanie sobie celów. Zachęcam was, zapiszcie swoje cele na kartce i często sprawdzajcie, czy już je osiągnęliście. Moi drodzy, to wszystko na dziś. To był... Długi podcast, mam nadzieję, że podobało Wam się. Z przyjemnością przeczytam Wasze opinie w komentarzach pod podcastem. Zapraszam do pisania komentarzy. Jeszcze zanim skończymy, chcę zaprosić tych, którzy jeszcze nie są w klubie VIP do zapisania się. Od początku roku działa tam nowa sekcja, w której możecie przysyłać swoje nagrania do analizy. Jeśli macie chęć, to możecie przysłać swoje nagranie, a ja odpowiem wam, jakie błędy robicie w wymowie, czy łatwo zrozumieć to, co mówicie. Będę może, będę mógł dać Wam jakieś rady, jak poprawić wymowę. Wszyscy użytkownicy klubu VIP mają dostęp do tej sekcji, zresztą nie tylko dolej, do niej. Wszystkich ciekawych, co jest w klubie VIP, zapraszam do sprawdzenia. Wystarczy kliknąć w link klubu VIP i tam znajdziecie wszystkie informacje. Życzę wszystkim szczęścia, zdrowia, pomyślności, Miłości, spełnienia marzeń, siły i konsekwencji w dążeniu do celów, które sobie obraliście. Nigdy się nie poddawajcie. Wszystko jest możliwe. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na